Ważniejsza jest dobra zabawa. Hej! To powiedziała Beata, którą usłyszymy za kilka podcastów w podcastach marokańskich. Beato, dzisiaj wyglądasz specjalnie, bardzo kosząco, bardzo... Niemożliwe. Bardzo tak... Filip, e... po prostu pierwszy raz mnie tak widzisz. No tak, no mało się spotykamy, Artur ciągle chodzi koło Ciebie, ale Artur wyjeżdża teraz, bo mi czas dla siebie. Chciałem się spytać, co nas tu sprowadza dlaczego Ryszard? Dzisiaj sprowadził nas tutaj właśnie w to miejsce Ryszard. Um, Ryszard, y, czyli y, pan y, grobelny prezydent y, miasta Poznania. Naszego miasta. Arturze, czy to prawda? Najwidoczniej. By, być może dobiegające za naszych pleców okrzyki radości właśnie świadczą o tym, że y, u, ukochany gospodarz mis, y, piłkarskich mistrzostw Europy przyjechał do Dublina. Tak. Gospodarz? Gospodarz Jest. jednego z miast, A, tak. goszczących tak. Tak. zawody. Euro już przebrzmiało, ale... Tutaj... A najwidoczniej nie. Nie w Dublinie. Nie w Dublinie, tutaj coś nas... Nie w, w Dublinie, nie w sercach tak. Irlandczyków, nie w tak. sercach Poznaniaków. <głos> tak, zatem dzisiejszy podcast krótki, aczkolwiek bardzo treściwy. Będziemy się widzieć tak na falach Eteru z panem redaktorem, nie redaktorem, prezydentem grobelnym. Beata Kusząca przyszła tutaj na Wabika, bo ona, bo ona tutaj będzie mm, występować, będzie krótki program artystyczny. I bardzo szeroko będę się uśmiechać, szczególnie do pana prezydenta tak. e, miasta Poznania. Tak, tak, Beata, no nie wiecie o tym, bo nie możecie wiedzieć, ale ćwiczy taniec irlandzki, dlatego jest bardzo dobrze ubrana tak specjalnie irlandzko i będzie pokazywała specjalną taką mieszankę tańców e, irlandzkich. Artur, jako przedstawiciel ambasady, chciałem się pytać, co wy tutaj e, proponujecie na dzisiejszy wieczór? Proponujemy dużo Guinnessa irlandzką tradycją, zagryzionego widokiem tańczącego tańce irlandzkie w rytmie Polki Pana Prezydenta Grobelnego. Tak. Pan Grobelny jest bardzo ładny, taki szary, siwy pan w sile wieku być może słuchacze tego nie wiedzą, ale to fryzura bujna czuprynadzie, specjalnie na dzisiejszą okoliczność, po to, żeby falowała jeszcze wyraźniej podczas tańców. Tak, tak, tak, tak bo tego znowu słuchacze nie zobaczą, ale skończy się impreza, pan prezydent z panią Beatą pójdą na tańce, no i cóż, to tyle na wstępie, nie wiem, jak to się, mm, mm. nie wiem jak to się potoczy, w każdym razie witamy serdecznie dzisiaj poznański podcast Centrum Dublina. no i już do usłyszenia i wracamy po chwili, chyba to za chwilę będzie znowu zrób. Zapraszamy do reklamy. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście... Jest wiele interesujących kobiet, ale w tym mieście, mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko nie ty... dla orłów, Nic dodać, nic ująć. Żegnamy reklamy. Ja tu widzę niezły burdel! Hello, Island. I'm Mayor Szark Grubelne, Mayor of Poznań. Allow me to show you around our town. We have famous goats. This is the picturesque river Varta, most like your Shannon. This is our coppers. And here is our best cake. Here is our potato, like your potato. So, we are waiting with dumplings for you. 2FM, your guide to the action. Reportaż Penetrujący Serdecznie witam w kolejnym podcaście Nie tylko dla orów I dzisiaj zapraszamy na kolejny odcinek Z Dublina, z Irlandii Wiadomo, lipiec to Irlandia. Dzisiaj króciutki odcinek i taki jakościowo nie za dobry, bo będzie głośno, będzie pubowo, będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi. No i będzie ten najważniejszy, czyli prezydent Poznania, który wpadł do Dublina z wizytą dobro dobrosąsiedzką, czyli reklamować euro, czyli tak za ciosem, za ciosem idzie. Pełno, pełno Irlandczyków przyjechało do Dublina, no nie, nie, do Poznania, do Poznania na, na euro i teraz wróciło i teraz żeby no, dalej kontynuować tą dobrą tradycję, bo myślę, że em, wizyta Irlandczyków, nie tylko Irlandczyków e, w Poznaniu, to był bardzo, bardzo dobry czas. E, prezydent Poznania potem leci do Chorwacji, potem leci do Rzymu, tam gdzie e, mieszkają i Chorwaci, i... Rzymianie, chciałoby się powiedzieć, czyli Włosi, czyli te drużyny, które grały w Poznaniu. Zatem zapraszamy na dzisiejszy odcineczek i no, będzie głośno, ale czasem taki raportaż penetrujący e, musi być nie tylko ze studia, nie tylko wszystko wymuskane, ale, ale, ale tak to jest, więc zapraszam i, i no i cóż, i proszę komentować i, i odwiedzać stronę Poznania, bo Poznań to miasto warte Poznania. Dziękuję. Lecimy. Zatem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 Dobrych recenzji w Polandzie nie mamy Wiemy to sami, lecz nas to nie rani. Tu od dzieciaka, tak każdy chowany, że obliczony i skalkulowany. Każdy ma biznes i ma biznes plany. Dlatego bejmy w kijdzie kitrany. Szpanerstwo mówią, wystaje z butu. Ale nie spotkasz w tym mieście bankru. Chyba, że takich, co na papierze Oni zawarli z rodziną przymierze Tu interesy, kręci się stale W dzień się pracuje Serdecznie witamy nie w Poznaniu, a w Dawidzie. Przed mikrofonem pan Ryszard Goberny, prezydent miasta Poznania Słyszałem, że przyjechał pan tutaj do pracy, ale nie do pracy za barem. Widziałem pana prezydenta za barem, jak rozlewał pan piwo. O co chodzi? Po pierwsze prezydent powinien umieć robić wszystko. Zdarza się nawet rozlewać piwo, jeżeli jest taka potrzeba. Czasami zdarza się prowadzić ciężarówkę albo... Jakiś, jakąś wielką koparkę, to te, taki zawód. Ale tak bardziej poważnie, to e, przyjechałem e, spotkać się e, z fanami, którzy e, byli w Poznaniu, trochę kontynuować taką dobrą atmosferę, która się w Polsce wytworzyła podczas Euro 2012. E, I elementem chyba najważniejszym tej atmosfery byli kibice Irlandii, bo e, drużyna przegrywała, a oni byli cały czas najlepszymi kibicami, tak się bawili, jakby ich drużyna była najlepsza na świecie. I to naprawdę imponowało. Euro przebrzmiało to już jakiś czas temu, ale to nie znaczy, że trzeba zamknąć pudełko z napisem Euro 2012 w Poznaniu. Tak jak pan powiedział, trzeba tutaj przyjechać, promować. I chciałem się spytać, dzisiaj chodził pan po Dablinie, zwiedzał troszkę miasto, promocyjne działania, oprócz rozlewania piwa polskiego. Prawda jest taka, że nawet nie bardzo miałem czas na zwiedzanie miasta i jak mnie tutaj pytają, to mam pewien kłopot odpowiedzią na pytanie, czy to miasto jest piękne, czy nie, jakie pierwsze wrażenia, bo dzisiaj był dzień poświęcony spotkaniu z prezydentem Irlandii, z merem Dublina, przed chwilą krótkie spotkanie z ministrem, sportu i turystyki. Jutro kolejne spotkania. Także to jest tak naprawdę wizyta bardzo mocno robocza i gdzie czas jest wyliczony prawie co do minuty to wszystko idzie w bardzo dużym tempie. Spotkanie w Irlandii, spotkanie w Davinie. Słyszałem, że następne spotkanie jedzie Pan do Chorwacji. Znaczy dzielimy się pewnie. Ja w Chorwacji byłem akurat przed mistrzostwami. Teraz otwieramy wystawy, które za chwilę, jutro otwieramy w Dublinie. Także zapraszamy wszystkich, nawet tych, którzy nie byli w Poznaniu, może nawet przede wszystkim tych, którzy nie byli, żeby zobaczyli tą atmosferę. Otwieramy taką podobną wystawę w Zagrzebiu, w Rzymie, w Berlinie. Także staramy się wykorzystać tę rolę, no bo ona jest dobrym pretekstem. W sumie Polska wydała dużo pieniędzy na organizację tego wydarzenia i teraz trzeba spróbować zebrać jak najwięcej efektów. Ostatnie pytanie, nie będę Pana y, za dużo obserwował. Kibicy irlandzcy, tak z y, punktu widzenia nie prezydenta, który patrzy na to troszeczkę bowiem z góry. Jak Pan y, widział tych ludzi, jak Pan y, to wszystko pan tak troszeczkę z Irlandzkiego znajdował tą całą atmosferę kibiców Irlandzkich. To, to tak naprawdę rzeczywiście nie jest ważne, co prezydent na ten temat sądzi, tylko ważne jest, co sądzą zwykli ludzie. I to nie tylko ci ludzie, którzy są zafascynowani piłką nożną i byli podobni jak Irlandczycy kibicami, którzy się razem bawili, ale na przykład starsi ludzie, którzy się pewnie trochę obawiali hałasu, obawiali tego, że ktoś wypije za dużo piwa. Wszyscy kupili Irlandczyków. Wszyscy byli za, wszyscy uważali, że to było rewelacyjne dla do Poznania doświadczenie, zarówno ci, którzy jeszcze raz to chcę podkreślić, są fanami piłki nożnej, jak i ci, którzy są daleko od piłki nożnej, uważali, że to było naprawdę ważne doświadczenie i naprawdę bardzo sympatyczni, fajni ludzie do Poznania przyjechali. Super. Wszyscy podejadcy są fajni, fajni są milionczycy. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź do usłyszenia i myślę, do zobaczenia na następnych Dzięki spotkaniach myślę, promocyjnych. Myślę, że się spotkamy. Wiem, że jest przygotowany mecz piłki nożnej między reprezentacją Polski a Irlandii. Chyba najpierw w Dublinie. Taka jest rzeczywistość. Może jeszcze będą jakieś kolejne okazje, żeby Was odwiedzić. No na pewno wpadają na weekendy do Krakowa, do Warszawy. Teraz mam nadzieję, że będą wpadać i do Poznania, bo wiedzą, jakie to jest wspaniałe miasto. No i cóż, więcej Irlandczyków w Polsce i tyle. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja w nocy patrzę, no i tak dalej, na wielką skalę Poznań, już poznań, jedzenie, czas szale W czwartek w blunocie, zamiast rzeku Najlepszy przegląd poznańskich dziełów To miasto nie śpi, może pozornie Tu po hotelach tańczy się zorbę Udając Greka i paląc Jana z pomarańczowym sokiem szampana, lubią tu wypić chłopcy z gotówką. Jeden do aści za wasze zdrówko, przyjedź na targi, to się przekona, jak można miło czas spędzić w tych stronach. W rozmawialiśmy z panem prezydentem grobelnym, ale nie tylko pan prezydent. Dzisiaj jest ważny. Ważne są także prywatne inicjatywy. Inicjatywa Wolento, czyli e, co nam masz do powiedzenia sympatycznie? Co mam do powiedzenia? E, więc mamy taką małą społeczną inicjatywę. Ja i mój kolega e, z Polski, ja mieszkam w Irlandii od 2006 roku. E, stworzyliśmy stronę www.volento.com żeby wspierać przyjaźń i, i, i szacunek wszystkich, którzy tu żyjemy i pracujemy. I wspieramy swoje drużyny w jakichkolwiek różnych innych formach. Piłkarskie? Piłkarskie, drużyny sportowe, drużyny taneczne, cokolwiek wymyśl. Chodzi o to, że wydaje mi się, że nasze nacje, dwie wspaniałe, polskie i irlandzkie, robią tak dużo szumu, my tak wspaniale potrafimy rozgrzać imprezy, że byłoby aż niefortunne, żeby nic z tym nie zrobić. Dlatego na, naprawdę na, na serwece żeśmy napisali krótki slogan, poszliśmy za tym, poszliśmy za ciosem, zrobiliśmy to w kwietniu, e, tuż przed Euro. Wiedzieliśmy, że jak Irlandczycy przyjadą do nas, zrobią piękny, e, fajną imprezę. Znam ich e, od prawie 10 lat i muszę Ci powiedzieć, to było coś niesamowitego. Super, dzięki bardzo. Postaram się jeszcze z panem prezydentem porozmawiać. E... Zapraszamy na stronę, jeszcze raz przybliż adres www.wolemto.com Zapraszam wszystkich Dzięki bardzo, Dziękuję bardzo. Interesu. Miasto sukcesu Miasto biznesu Miasto prezesu I miasto dressów Poznaj tej typu prosto z Hadesu Miasto penerów, Poważnych panów Miasto blondynek I super samów Miasto rogala, co farsz ma smaku, miasto kozaków i nocnych ssaków. Miasto handlarzy, drobnych oszustów, jest to marycha i dmuchanych biustów. Tak mówi plotka, jak kogoś spotka, poznaj ten poznaj, poznaj od środka. Pytajne rozmowy w tej chwili, serdecznie właśnie o takich jednych serdecznie dziewczynach. Serdecznie witamy. Powiem, jak powiem teraz tej dziewczyny, to się wyda, że z cholewki i trochę, wiesz, i, i jak mi się nie uda, to będzie wstyd, że mi się nie udało. E, serdecznie witamy, rozmawialiśmy z panem prezydentem oraz z innymi chłopkami, ale jest taki, jest taki człowiek, który wpycha się wszędzie, nieważne czy to jest impreza poznańska, <grym> czy, warszawska, <grym> czy warszawska, czy gdańska, nie było ani olimpiady, ani euro, ani żadnych sportowych zawodów w Tychach, ale on pomimo to przychodzi, on pomimo to twoją twarz yy, wszędzie pokazuje. Barnabo, co ty robisz tutaj? To jest poznańskie spotkanie. Nie wolno ci to przychodzić. Nie znaczy, wolno ci znaczy, psuć znaczy, tego filmatu ja, ja... wspaniałego poznańskiego. Artur, ale na bo, to za To ja sobie może już... To, Generalnie dobrze, ja powiem, że tam się, że tak, no nie, że mną kierowały tutaj e, dwie pobudki. Jedna była tak, żeby, żeby mieć nadzieję spotkać Filipa, słynnego podcastera, poznania? bo wiem, że jest Poznania i pamiętam sobie, że jak, to jest, spotkanie, jak to jest spotkanie z Leszkiem Drobem, to tutaj będzie również Filip. Tak. Filip, no nie na tak. widziński, no nie Licho prezydent, palicho, tak, tak. No <śmiech> A drugi grobelny to był chyba jakiś ten taki. Tak, tak, A drugą pomódką było to, że słyszałem, że będzie tak mój piwo. Nie wiem czy to prawda. Tak, tak. Jest? Tak jest Barnawy Poznania. Jest? Jest? Teraz tak, to... to... Poznaniem wszystko za darmo. Co Mam powiedzieć, no, że to piwo. Ale <grym> tylko dla Warszawiaków. No i że to jest Poznania. Jak się mówi po Poznańsku, chcę y, tak kufel piwa. Tak jak po Śląsku, tak? Tak tyga. Jest tu mam to tyle, Barnabo, dziękuję. Przyszedłeś, po prostu się najeść za poznańskie pieniądze, napisz za poznańskie pieniądze. Trochę tak. Mi ci, dziękuję mi ci bardzo. No i co, lecimy dalej i zobaczymy, co, jakie hieny następne. O, o! Wy. na lewo, to jedziesz na Bema. Radaje bloki, piątkowo bloki. Tu wielka buta z poprzedniej epoki. Jak świat szeroki, jak świat wysoki. Komuny dotyk, komuny gotyk. Pojeść do czaczek, sprawdź co za ile. Mocno się targuj z ja oczywiście w ramach obowiązków zawodowych tak. mam wpisane Poznań, tak. ale e, ja się też czuję, że to jest taki element nacjonalistyczny. E, to nie jest tylko poznański, to jest ogólnopołsud, e, to jest generalnie dla Polski. My się wydaje, że powinniśmy bardziej uderzyć w, w poznańską nutę. Jesteśmy z Wielkopolski, to jest najlepsze, najlepszy region Polski. Przyjeżdżajcie Irlandczycy tutaj, a nie do Warszawy. Po co? Jasne, jasne jak to, tak, to tak, czasami mówią, tak, że jeżeli ktoś chce poznać Polskę, to najpierw powiem, przyjechać do Wielkopolski, żeby nie przeżyć często za dużego szoku dopiero potem powinien Ale Ale no raz, że ja uważam, że Polska się w ogóle zmienia. Tak? Ja dużo jeżdżę po Polsce i, i widzę różnicę. A dwa... Nie wiem, ja, ja trochę tak osobiście, tak? w takim sensie, nie, wiem, no to głupio zawsze, bo to jest strasznie takie górnolotne, co teraz powiem, tak? ale e, przez euro takie uczucia patriotyczne, tak, nabierały do Polski... Ten, ten, ten, ten, ten Polak sobie zdawał sprawę, tak, że oni przyjechali do Poznania, a oni w ten sposób widzą Polskę, tak? nie Poznań, a oni generalnie tak postrzegają Polaków, z jakiś powód do dumy, tak, zadowolenia, tak? No, A takie elementy <śmiech> patriotyzmu wewnętrznego się w Polakach pojawiały, czy to to, że Poznań, jakbyś w Rotterdamie. Mam takie pytanie: bo kibice sportowi, szczególnie piłkarzy, wiadomo, że są raczej brutalni. Kibice, powiedzmy, siatkarscy są zupełnie inni. Czy nie było czegoś takiego w Poznaniu, w Radzie Miasta, że przyjadą i zdemolują nam miasto? Czy generalnie w Radzie może nie ale przy dziennikarze tak? pojawiały się, w ogóle pojawiały się tego typu poglądy, że po co nam igrzyska, my potrzebujemy chleba, tak? Znaczy generalnie nawet w Poznaniu przed Euro był taki protest, że ma być wielkim protestem ogólnopolskim chleba zamiast ikrzysk. protestu wielkiego wyszedł mały i na to zadek dosyć zabawny, bo akurat przyjechali Irlandczycy i widzieli takich ludzików chodzących z jakimiś transparentami, które generalnie nie rozumieli. W związku z tym zaczęli sobie robić z nimi zdobyć. Więc wyszło w ogóle dziwnie, a ci biedni nie wiedzieli co im zrobić, bo generalnie powinni zlać i wygonić, no ale jak to? Nie wypada, to no, wyszło no, no, go śmiesznie, ale e, oczywiście, że były takie głosy. pierwsze, e, Irlandcy kibice okazali się trochę inni niż większość kibiców w Europie. Znaczy, ja nawet zauważyłem taką cechę, bo myśmy mieli. My jeden... ich znamy tutaj. Nie, ale też pamiętajcie jednej rzeczy. E, generalnie kibice na całym świecie to jest coś innego niż kibice reprezentacji. A? Znaczy e, kibice e, Lecha Pozna e, na, e, podczas euro siedzieli w domu i w ogóle nie bo oni się nie identyfikują w ogóle z tymi piknikami, którzy się bawią podczas euro. To jest inna kategoria, według mnie gorsza. I to też jest jakaś różnica, ale ja też widziałem taką e, zachowania kibiców irlandzkich, czyli Chorwacej, podczas e, przed pierwszym meczem Poznani. No też nie ma co ukrywać, że kibice w Mocy spożywają dużo alkoholu przed meczem, po meczu zresztą też. E, e, e, e, w miarę spożywania alkoholu atmosfera się zmienia. Tak? Inna jest o 10 rano, inna jest o 12, inna jest o 17. I teraz jak się, e, jak się zmieniały nastroje irlandczyków? Bo coraz bardziej śpiewali, byli coraz weselsi, coraz bardziej podskakiwali. Tak? Nie robili Poznań. Generalnie to na nie robili Poznań. I było super. Jak, jak reagowali Irland, Chorwaci na spoczywanie no, piwa? było coraz więcej. Oni się stawali coraz bardziej dumni, coraz bardziej napięci, coraz bardziej bitni. Tak? Różnica w zachowaniu. Bałkański nacjonalizm jest zupełnie inny od irlandzkiego. Czy doszło do jakiś awantur poważny z nimi? Generalnie nie. My mieliśmy jedno lekko poważniejsze e, wydarzenie, e, które... Trudno powiedzieć, kto sprowokował, czy polscy kibicy, czy chorwaccy. Bo, znaczy, mieliśmy jedno między dwoma grupami Chorwackich Chorwaców, tak, między sobą, oni się nie lubią z różnych miast, między sobą zaczęli się lać, a drugie mieliśmy taką chyba Poznaniacę sprowokowali, ale generalnie to było bardzo małe, ponieważ bardzo szybko wkroczyła policja. Zanim się to rozwinęło, byli spacyfikowani, była policja, potem sobie robili zdjęcia z policjantami. z szybko to zostało załagodzone, więc my nie mieliśmy, my w ogóle byliśmy zaskoczeni, bo no, wiadomo, że przed takim purniejem przygotowań jest dużo. Tak? I robi się przygotowania nie na to, że będzie dobrze, tylko robi się przygotowania na to, że będzie źle. E. I e, mogę Wam powiedzieć tak, w maju liczba hospitalizacji w Poznaniu przez cały maj to była w granicach 570. E, w czerwcu, jak było euro, liczba hospitalizacji w Poznaniu była mniej niż 450. stwierdzili, że tak, są dwie, dwa wysłomaczenia. Albo poziom adrenaliny powoduje działanie ozdrowieńcze, głównie na serce. No tam drobna rana zagoi się. A, a druga możliwość jest taka... Że szpitale wysyłały umierających nie, do domu, że, że żeby z... mieć miejsca dla tych spać Że, że hipochondrycy uznali, że nie warto chorować w tym czasie. Ja jeszcze, to nie będzie miejsca ja tak. szpitala. Dużo mniej interwencji niż normalnie. My mamy... To... Du, du, duże miasto ma, ma problemów w weekend normalnych, tak? To, że dojrze do jakiejś bójki w Poznaniu w sobotę wieczorem, to jest normalne, normalne, normalne tak? My mieliśmy te, tych wydarzeń podczas Euro mniej, niż gdyby Euro nie było. Nie wiem, nie że nie to że, że, że Polacy tak się spięli, żeby się fajnie pokazać że z tej strony goś gospodarzy, że, żeby, żeby byli żeby tak. bardzo uprzejni, prawda, że nie czynali bujek, żeby to było... było... Dużo. Słuchajcie, są takie scenki, które opowiadają dziennikarze w Poznaniu, ale już nie, nie tylko dziennikarze, które są w ogóle niesamowite. E, Irlandczyk o 7 rano śpi na ławce w pawu. Generalnie śpi, bo nie był w stanie dotrzeć na żadną kwaterię. Co robi taka starsza Poznanianka, która to widzi? Przynosi mu bułkę. Bułkę nie, kocyk. Kocykiem go przykrywa. zimno nie było. To jest strasznie typowe dla Irlandii. Albo w, w parku rano, rano 6-7 rano, idzie para starszych Poznaniaków, niesie z sobą taki duży 5-litrowy termos i ma kubki i często nam czeków herbatą. No, no. bardzo miłe. Moja babcia też jest zakochana w jednym no, Nie, ale to, to w ogóle coś zupełnie, jakby takie reakcje. Ja się najbardziej nie, bałem właśnie nie, tego, nie. że ludzie starsi będą narzekać, że tu pijaństwo, hałas. A oni mówią, no pewnie się hałas. Co, no ale co do dwa tygodnie hałasu nie wytrzymamy? No wytrzymamy, to żaden problem. Ja, ja mam pytanie, z racji tego, że było euro, a pan prezydent w telewizji chyba w każdym możliwym okienku reklamowym. Chciałbym się spytać, czy dzisiaj e, mógł pan sobie poradzić z tymi tłumami fanów e, na mieście, jak pan chodził? Dzisiaj nie było tak źle, ale najbardziej zabawnie było w Poznaniu, ponieważ ja tylu zdjęć na ulicach, e, co podczas euro w Poznaniu sobie nie zrobiłem nigdy. E, zarówno z Irlandczykami, którzy mnie rozpoznawali, koniecznie sobie chcieli zrobić zdjęcie, Czasami mówili, że z mister Katato sobie robią zdjęcia. E, a, e, e, ale też poznaniakami, bo e, e, atmosfera była taka, że generalnie poznaniacy nie są otwarci. Czyli poznania rzadko podejdzie, żeby porozmawiać do prezydenta. Co najbliżej z daleka powiedz dzień dobry. Ale no, O siódmej rano nie ma szansy. E, w związku z tym, taki. No. W związku z tym e, oni się otworzyli i w momencie, kiedy było euro, Poznajacy też sobie chcieli robić zdjęcie. Tak to się udzielało. Tak? Jak widzieli, że Irlandczyk sobie robi zdjęcie, to Poznajak podbiegał i też pytał, czy mogę? Tu ma pan Poznaniankę, która się boi podejść. Nie, nie, naprawdę. Znaczy, bo Poznaniacy nie są otwarci tak? W innych miastach tak, prezydenci otwarci. mi mówią Że mają większy problem z przejściem ulicą To ja nie mam żadnych problemów Bo Poznaniach generalnie nie zaczepił Prezydenta tak. ale, reklama... Prywatność. Tak, prywatność. ale reklama była zauważalna Wiadomo, że była Puszczana w dobrych momentach I, i Mówiło się I w prasie też było I, i, i... dobra robota Czy znaczy, zapewne panie, taki jest cel reklamy tak, to... Ale to była taka reklama, właśnie środowiskowa. taka, Nie wiem, jak no, to nazwać. To ja było. Na... To było. To było. To było. To było. To Nie To było. To pan To ja koalicję... Chciałem się było. oczami kobiety, jaki jest pan było. jest przede wszystkim bardzo wysokim przystojnym mężczyzną z, ba z bardzo bujną czupryną, która faluje, to tak jak, ja jak prawie. tańczy na tym dublińskim wietrze. Tak. Chciałam jeszcze dodać, że UEFA Euro 2012 w Poznaniu właśnie dzisiaj dobiega końca, szampańskie zakończenie w Dublinie. No tak, można powiedzieć, bardzo fajnie to ujęłaś. Kończymy dzisiejszy podcast i koń Euro Euro w zasadzie się kończy dzisiaj dopiero w Dublinie, te 1753 km od Poznania. Dokładnie, tyle wyliczyłem przed chwilą. Chciałem się spytać e, może o euro samo. Kobieta i piłka, no to nie idzie razem, ale przy tym może kibicowałaś komuś? Lech Poznań, te sprawy? Oczywiście kibicowałam, aktywnie brałam e, czynny udział w wspieraniu e, przede wszystkim drużyny irlandzkiej i drużyny polskiej. Ehm, oglądaliśmy mecze w pubach i atmosfera była niezapomniana. I to było ten aktywne wspieranie, oglądanie? E, miałam e, czerwoną koszulkę, a potem miałam zieloną koszulkę, krzyczałam, piłam Guinnessa. Aha, to jest No, no, no, no i jeszcze e, dokonywałam trochę nielegalnych e, czynności, ponieważ uprawiałam przez jakiś czas hazard. Aha, czyli różne, obstawiałaś drużyny, tak? No niestety No w Polsce tak. to jest nielegalne, a tutaj, tutaj można. Więc, mm. więc zależy, jaką koszulkę miałeś. Jak polską, to legalne. Ale jak wiesz irlandzką, to już było legalne. Ale trochę się jeszcze z, z moją moralnością płci, Wiesz, jak jest, nie będę o tym mówić. No dobrze, nie będziemy o tym mówić. My też już za dużo kończymy powolutku podcast. W dzisiejszym podcaście występują bardzo dużo ważnych osób. I przegrałam fortunę. Przegrałaś? Nic z tego nie było, tak? Nic z tego nie było. Nic z tego nie było. No ale jak już wspomniałem, jest tutaj dzisiaj bardzo dużo takich tuzów, dużo politycznych osób ważnych, może być tam, wiesz, tańcowałaś przed chwilą miglądzkie tańce, pokazowałaś, może któryś na ciebie oko takie, wiesz, puścił. Myślę, że już y, widziałam wielu zainteresowanych, y, wiele osób, z którymi będę mogła poruszyć bardzo poważne polityczne kwestie, okej? Okay? Więc teraz zostawiam ciebie, y, Filipie, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i idę y, robić biznes po prostu. Wiesz, Filip. ja też zostawiam ten podcast, rzucam gąbkę i zapraszamy na następny podcast. Dziękuję bardzo. Gdzie kolebkę swoją sławi polski ród Leży stary Poznań na walciański gród I dobrze siebie mieszko Wystarczy, Rysiu? 94% uważa, że to był bardzo dobry projekt, że bardzo dobrze te pieniądze zostały wydane i bardzo się cieszy, że tyle zostało w mieście zrobione i myślę, że to dotyczy nie tylko Poznania i nie tylko tych miast, które organizowały euro, że takie oczekiwania mieszkańców dotyczą każdego miasta w Polsce, każdej wsi, każdej miejscowości w Polsce, bo ludzie się cieszą, że jest nowa droga, ludzie chcą wyremontowanego chodnika, ludzie chcą nowego boiska, nowego domu kultury, tego oczekują, od władz, że pomoże im to wszystko zrealizować. Więc e, e, rzadko zdarza się, żeby naprawdę poważny obywatel uważali, że to wszystko jest niepotrzebne. I ile pan zarobił na tych mistrzostwach? Znaczy ja pewnie nic nie zarobiłem i to mówię nie w sensie osobistym, ale w sensie budżetu miasta. Myśmy na tym nie zarobili, zarobili restauratorzy, hotelarze, sklepitkarze, ale nie budżet miasta. Ale ja szacuję, że koszty, które były poniesione na organizację imprezy, są koszty rzędu 25-30 milionów złotych. Pewnie wpływy z tego tytułu będą około 5-8 milionów złotych, więc reszta to debet na tej imprezie. Cię normalnie zaraz zezdram w kacie!